Stanowisko Grupy Azoty. Grupa Azoty jest spółką notowaną na giełdzie, w związku z tym każdy chętny może obracać jej akcjami. Przyjmujemy do wiadomości fakt zmian w akcjonariacie spółki. Satysfakcją przyjmujemy, iż firma cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Grupa Azoty jest dobrze zabezpieczona przed próbą ewentualnego wrogiego przejęcia, co gwarantuje obecna struktura akcjonariatu oraz przyjęte w statucie spółki mechanizmy zabezpieczające. Wszystko daje pewność bezpiecznej realizacji celów strategicznych spółki, zapewniających integrację i konsolidację polskiej chemii w kolejnych latach. Dzięki skutecznym działaniom konsolidacyjnym, a także efektywnemu zarządzaniu znacznie wzrosła wartość firmy. Dobre i coraz lepsze wyniki finansowe oraz systematyczny wzrost wartości firmy to także najlepszy gwarant jej bezpieczeństwa. Przyjęty przed laty i konsekwentnie zrealizowany plan konsolidacji polskiej chemii okazał się słuszny i zamierzamy nadal budować wartość spółki w drodze dalszej konsolidacji, dającej efekty synergii kosztów i pozwalającej na optymalizację przychodów grupy azoty. Nabycie akcji przez Akron traktuje jako wyraz akceptacji dotychczasowych działań zarządu. We wtorek 10 czerwca 2014 roku w Tarnowie odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego byli obecni przedstawiciele Norika Holding. Akcjonariusze przyjęli sprawozdanie finansowe spółki za 2013 rok oraz udzielili absolutorium zarządowi oraz Radzie Nadzorczej. Wobec jasnej deklaracji Ministerstwa Skarbu, które wyraźnie stwierdziło, że nie odda Kronowi kontroli nad grupą Azoty, Poprzez zwiększenie swojego udziału w akcjonariacie grupy, Akron świadomie określił swoją rolę jako inwestora finansowego. Wynika zatem z tego, że zakup kolejnego pakietu akcji to dla Akronu inwestycja o wyższej stopie zwrotu niż rozwój własnego biznesu. To tylko dowodzi pozycji Grupy Azoty oraz tego, że konkurenci doceniają działania i strategię przyjętą przez Grupę Azoty.